Nic mi nie pozostało, tylko podziękować Bogu, że mogliśmy dzisiaj z moją żoną Wiolą przyjechać do Was, żeby wspólnie z Wami pobyć. A wspólny pobyt z braćmi, siostrami jest nam bardzo drogi. Myślę, że nam wszystkim, że Pan Jezus miał taki pomysł na Kościół, na ciało Chrystusa, które nie jest odrębnymi członkami, tylko organizmem. Z reguły na początku, jak gdzieś bywaliśmy, to składałem, czy, czy witałem, czy, czy przesyłałem pozdrowienia z miejsca, z którego przyjeżdżaliśmy, czyli ze zboru, w sumie w Morągu. My mieszkamy w Jurkach, to jest jeszcze ciekawsza miejscowość niż Morąg. Dwa kilometry od Moronga leży taka nieduża wieś, urocza. Chciałem powiedzieć podobna jak Bejherowo. <grym> Oczywiście w sensie uroku, bo mam świadomość, że jestem w mieście poważnym. Ale tym razem jakby trudno nam będzie przesłać pozdrowienia od zboru, ale mogę Wam na pewno przesłać pozdrowienia od takiej niewielkiej grupki, która raz w tygodniu w tych jurkach się spotyka w naszym domu od wielu lat. Z większej zrobiła się mniejsza. A propos liczby, ja tutaj dzisiaj tak trochę głupio zapytałem Pawła, a ilu to jest członków? I tak sobie to jeszcze nie zdążyłem skończyć tego pytania, ale już żałowałem. I nie chodzi o jakąś moją tutaj, wiecie, że jestem skąsi, liczę i potem powiem, że u Was jest dużo czy mało, ale tu pomyślałem sobie, że no właśnie, taki jest ten ja, liczę, liczę liczby wielkie, różne historie, duże, ile zrobiłem albo ile nie zrobiłem, a tutaj jakby wszystko jest inaczej. Jak to zrobiłem? Czy zrobiłem to poprawnie, zgodnie z tym, co ten, o którym mówię, że mu ufam i wierzę, którego wyznaję, powiedział. Zatem wycofuję się z tego pytania i tak sobie pomyślałem, że przecież Słowo Boże mówi też o liczbach, ale one jakby o trochę innych liczbach, z reguły mniejszych niż my na to patrzymy, że niewielu, że wąska, że ciasna, że i tak dalej, i tak dalej. To po prostu... Można, można powiedzieć, że zniechęca nas troszeczkę, a ja uważam, jeżeli chodzi o mnie, to mnie zachęca do pewnej ostrożności i do takiego, żeby trafić, tak? Bo jak coś szerokiego i wielkiego, to nie ma problemu. Jakbym nie szedł, to wejdę. A tutaj jest troszeczkę inaczej. Słyszę o takich, którzy, którzy nawet myśleli, że, że będą, że byli pewni, że będą, a jakby usłyszeli, że nie są znani, nie zostaną wpuszczeni. Bardzo dziękuję, że możemy dzisiaj tutaj być. Jest to dla nas naprawdę takie błogosławieństwo przebywania z Bożym ludem, z braćmi i siostrami. Nie, zma, nie znam Was w większości, a w mniejszości znamy si się już. Tutaj mam wielki przywilej znać iluś braci, nawet siostry, ale jak myślę, że to jest taka znajomość powierzchowna. Natomiast wierzę, że łączy nas to, o czym tutaj dzisiaj cały czas słyszałem, co było wyśpiewywane. Miłość do Chrystusa, chęć służenia Jemu i to służenia tak jak On chce, a nie tak jak my byśmy chcieli. A wiem, że to są czasami dwie różne sytuacje. Stoję w miejscu, z którego jest wypowiadane wielokrotnie Słowo Boże. Ja jestem tym jednym, jednym z tych internautów, którzy od czasu do czasu słuchają tego Słowa, więc mam świadomość, mam świadomość, gdzie stoję i kto przede mną mówi, więc ja tutaj na pewno nie będę się silił na żadne nauczanie, słuchajcie, bo im dłużej jestem nauczycielem, bo generalnie jestem, to tak się zastanawiam, czy ja naprawdę mam czego uczyć, czy jest coś we mnie takiego, co powoduje w moich uczniach, że chcą się nauczyć, czy jestem kimś, kto ma jakąś pasję, kto ich jest w stanie zachęcić do czegoś, a nie zmusić. Więc dziękując Bogu za to, że mogę podzielić się fragmentem naszego życia, będę mówił często naszego, bo Bóg tak w swojej łaskawości wiele lat temu na mojej drodze czy na drodze mojej żony postawił nas na swojej drodze, staliśmy się jednym, staliśmy się jednym ciałem, jedną myślą, tak? O nie, tak szybko się nie stało od razu. Mimo, że przysięgałem, mimo, że Wiola przysięgała, mimo, że coś wypowiedziałem, mimo, że miałem duże chęci, miałem duże chęci do zerwania ze starym życiem wtedy, w wieku 23 lat, paskudnym, pełnym złych rzeczy. Mówię, małżeństwo to będzie coś, co na pewno spowoduje, że będę no, lepszym człowiekiem. Moja żona już mi w tym pomoże. No tak się złożyło, że właściwie zgotowałem tej mojej żonie, i wszystkim wokoło, takie, nie wiem, małe, duże piekiełko, coś niewłaściwego. Coś niewłaściwego i to tak delikatnie mówiąc. Więc nie zrozumiałem, czym była tamta przysięga, nie zrozumiałem, czym była miłość. Dzisiaj troszeczkę więcej wiem na temat miłości. Myślę, że podobnie jest z Bogiem. Właściwie jestem przekonany, że kiedy około 12 lat temu po raz pierwszy powiedziałem głośno i wyraźnie, publicznie, że kocham Pana Jezusa, to też to kocham jeszcze było takim bardzo emocjonalnym słowem, które wypływało ze mnie z moich e, takich wewnętrznych potrzeb, e, poznania go i skorzystania z jego pomocy, bo od samego początku chciałem skorzystać z pomocy Bożej w naprawieniu mojego fatalnego życia. E, to to kocham było bardzo płytkie. Dzisiaj, po tych kilkunastu latach, kiedy Bóg pokazał mi, wyjaśniał mi, czy wyjaśnia cały czas to słowo, jestem mu wdzięczny i wiem, że dosyć słabo go kocham tak naprawdę. Nie tak go kocham, jak on mi daje możliwość się kochać. I to jest w ogóle dla mnie smutne i jakby może dla was też niezachęcające, ale wierzę, że wy lepiej kochacie albo dlatego jakby każdy zresztą się musi sam z tym zmierzyć. Wiecie, tutaj wiele rzeczy się wypowiada podczas kiedy jesteśmy na wspólnych nabożeństwach, spotkaniach. Wiele wersetów się czyta, wiele pieśni się śpiewa. Złapałem się w którymś momencie, że no i co z tego, że śpiewasz? No i co z tego, że znasz nawet ten werset już na pamięć i tamten i wiesz, gdzie to jest napisane? Jak to się nijak ma do tego, jak jest w twoim życiu. I za to jestem Bogu wdzięczny, że On jakby skierował mój wzrok, nasz wzrok na to, że, że wiara to jest coś takiego, czego ja naprawdę nie rozumiałem i tak jak powiedziałem, zaczynam dzisiaj to rozumieć, że oddanie Bogu swojego życia, tak jak tutaj oddaję Ci, Panie, moje życie, no jejku. No tak mówię, ale jak to jest, no, najbliższa okazja pokazuje, że nie, to jest moje, tutaj nie, tam jeszcze nie, to później, to, to za jakiś czas, to sobie poradzę i, i tak dalej. Ale o czym ja chciałem dzisiaj właściwie mówić? Chciałem króciutko się podzielić, choć wiem, że mam dosyć naprawdę fajny czas, ale jakby może też tu nie będę o tym czasie mówił bo jak się coś tam z godzinkę przeciągnie, to nie będzie problem. Ja wiem, jak na nabożeństwach w zborze, w którym byliśmy, ktoś na początku zaczynał i mówi, tylko pewno no nie zdziwcie się, jak trochę przeciągnę, to już niektórzy, już zaczyna, już, już tutaj... Wiecie co? Chciałbym się nauczyć nie przeciągać. Chciałbym wypowiedzieć to, co czuję w środku, z czym wierzę, że Bóg nas tutaj też przysłał, bo przyjechaliśmy też wziąć, przede wszystkim od Was. Jeszcze raz tak, jak powtarzam. Jesteśmy w takim miejscu trochę innym niż Wy, bo jakby znam Waszą historię, mówiąc o zboże i wiem, że Wyszliście, ale jakby to Wasze wyjście to jest takie, no nie powiem, że z Egiptu, bo zaraz to będzie jakaś tutaj, ale wyjście skądś, co wcale tak jakby niekoniecznie może było właściwym miejscem, no bo skoro wyszliście i my jakby też wyszliśmy tylko że tak pojedynczo ze zboru z wielkim smutkiem mówię, mówię to teraz i może z żalem nie, bo jakby to by świadczyło, że że, że, że, że, że coś jest jakby niezrozumiałego, ale myślę, że Bóg w naszym życiu moimi, mojej żony i jeszcze być może jakiegoś tam wąskiego grona ludzi jakoś inaczej nam siebie przedstawia i, i, i tyle. Chciałbym mówić o radości, chciałbym, i będę mówił generalnie o tym, chciałbym mówić o radości, która jest we mnie, z, tej z tego powodu, że mogę mówić o Chrystusie, uwielbiam o Nim mówić, uwielbiam, naprawdę to jakby jest, to rzeczywiście jest pasja, wierzę, tak? I to jakby nie chciałbym opowiadać historii z Biblii, bo one są przecudne, śliczne, no, taka Anna, ale kiedy ją czytam, to już ja padam, no jaki jak ja w stosunku do Anny jestem, no jakie tu lata, jaka służba, jakie poświęcenie, jakie wszystko, wiecie... I to są pewne myśli, czasami dobre, ale czasami może, mogą być wykorzystywane przez tego naszego przeciwnika, który w to potępienie chce nas wrzucić, ale e, uważam, że warto się nad nimi zastanowić, bo rzeczywiście e, Bóg nas do czegoś powołał, do czegoś dał nam możliwości, szanse, jakieś, ta, jakieś talenty nas wyposażył. Zawsze mamy możliwość jakby powielenia ich stuprocentowo. Czy to był jeden, czy to było więcej. I to wierzę, bo tak mówi słowo. E, więc... Mm, W tych pieśniach, które tutaj, a swoją drogą, to, to były takie tu pieśni, których już wiele lat nie słyszeliśmy, bo one jakby, jak my przyszliśmy do zboru, to właśnie to, to było to, co jakby w ten stan taki emocjonalny swo, troszeczkę nas też wprowadzały. Bardzo je radośnie i z chęcią śpiewaliśmy. I, i ja śpiewałem, mówię, do momentu, kiedy zacząłem czytać treść tych słów niektórych i tutaj jakby trochę mniej śpiewałem bo mówię, no jakoś bym był takim obudnikiem, jakbym to śpiewał. Nie chcę, ja panie chcę, żeby tak było w moim życiu, ale tak nie jest, więc dopóki tak nie jest, to nie będę tak śpiewał. No i już zostałem śpiewać w ogóle tak długi czas, a wystarczyło, żeby tak było w moim życiu, mógłbym wtedy śpiewać. Ale poszedłem na tą prostszą drogę. Wiecie, nim cokolwiek powiem, to przeczytam. Przeczytam ze Słowa Bożego, z Księgi Psalmów, która przez wiele lat jest dla mnie taką księgą, powiem tak jakoś najmniej chętnie ją czytam. Tak, tutaj niektóre siostry o, to co ty tu nam powiesz z tych psalmów, jak ty tak... No właśnie i chyba jakby zaczynam odkrywać, że jest jakiś powód, dlaczego ja tak e, słabo je czytam. Choć kiedy, e, kiedy czytam Słowo Boże tak sobie po kolei, to oczywiście nie opuszczam psalmów, tak? Czytam, próbuję je zrozumieć, jakoś tak się czasami różni, ale e, czasami ktoś zwróci mi uwagę na, na, na, na właśnie treść i tutaj chciałbym powiedzieć, e, przeczytać psalm 42, ale chciałbym go połączyć oczywiście z przyczyn dla mnie wiadomych, z psalmem 43, bo są tacy ludzie, którzy mówią, że to jest całość, że tak naprawdę to kiedyś był jeden psalm, więc tak się umówmy, że dwa przeczytam z takiego przykładu, pewno którego używacie, ale go pokażę, bo pewno to jest nowa Biblia gdańska. tak? Psalm 42, przewodnikowi chóru, psalm pouczający dla synów Korego. W innych przykładach na przykład jest napisane tęsknota za Bogiem i świętymi. To jest psalm pouczający, jak doszedłem do tego. Rzeczywiście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 z góry misar. Przepaść przyzywa przepaść. Szumem Twoich upustów wszystkie Twoje fale i nawałnice przewalają się nade mną. Lecz w dnie Pan udzielił mi swego miłosierdzia, a w nocy będzie we mnie Jego pieśń i moja modlitwa do Boga mojego życia. Powiem Bogu mojej skale, czemu o mnie zapomniałeś? Czemu chodzę smutny z powodu ucisku wroga?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 Wtedy przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga mojego wesela i radości. Będę, się, będę Cię wysławiał na harfie, Boże mój. Mój Boże, czemu się smucisz, moja dusza, duszo, i czemu we mnie drżysz, czemu trwożysz? Zaufaj Bogu, bo jeszcze będę Go wysławiał, gdyż On jest zbawieniem mojego oblicza i moim Bogiem. Tak może jeszcze jakby, żeby dołożyć tych...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 Powstań nam na pomoc. Odkup nas ze względu na Twoje miłosierdzie. Niesamowicie cudowny psalm. E, no, nie, często czytany i w niektórych społecznościach może nigdy nawet. Bo psalm 23 jest lepszym psalmem. Jest optymistyczniejszym psalmem, tak? No, ja wiem, że nie ma lepszych, gorszych. E, psalmy, jak sobie zacząłem to wszystko analizować, już wie, e, są niesamowite. Wiecie, co Luter powiedział na temat psalmów? Dzięki księdze psalmów możemy zajrzeć do serca każdego świętego. A Jan Kalwin nie wiem, czy popularny, czy nie, ale na pewno ktoś, kto Miał niebagatelny wpływ na, na ludzi wierzących, i no dalej pewno stwierdził, że otwierając psalmy, spoglądamy ludziom niczym w zwierciadło, widzimy własne serca. I Wiecie, kiedy czytałem ten psalm, to oczywiście nie patrzyłem, co się dzieje wokół, jakby, na, że u innych to tak jest, bezwzględnie dostrzegłem, że to jest moje życie. Że to jest fragment mojego życia, który już mogłem przeżyć czy przeżywam, od kiedy poznałem Boga. Ja jak przyszedłem, czy przyszliśmy do naszego zboru, tak będę to mówił, to jest ten czas, kiedy się nawróciliśmy, kiedy oddaliśmy życie Bogu, kiedy powiedzieliśmy, że będziemy Mu służyć całym życiem, tak jak powiedziałem, nie wiedząc co mówimy. Ale to nie było jakby powiedziane, bo my tak nie chcieliśmy. Nie wiedzieliśmy. Dowiedzieliśmy się wielu różnych rzeczy na początku, wiele różnych rzeczy czytanych z Biblii, ale jakoś tak wybiórczo, jak dzisiaj zauważam. Psalm 23 był bardzo często, no i jak w większości przypadków, jest piękny, jest, jest fajny. Choć też dowiedziałem się, że on jest tylko środkiem kanapki. Jest psalm 22 i 24. Kiedy całą kanapeczkę przeczytamy, czy zjemy tak duchowo, to się okazuje, że też szerzej patrzymy na naszego Pana i, i Zbawcę, patrzymy na, na Zbawiciela, patrzymy na Pasterza i patrzymy na Króla, tak? Oczywiście On taki jest i jakkolwiek, którąkolwiek Jego rolę się wyodrębnia za dużo, czy może za dużo, tylko Ją, tak? No to wtedy gdzieś gubimy te inne nie mniej ważne, to jest Chrystus. On, jest, on był i barankiem i królem i jest zbawicielem i właściwie no, no wszystkim we wszystkim, tak jak, jak, jak wiemy. Zatem ten psalm nie bez kozery też wybrałem dzisiaj jakby tutaj, żeby go przeczytać. Wiecie, jakby żyje w tym świecie, pracuje w tym świecie, mówiąc o tym byciu swoim, tak? A wiem, że nie powinienem być w tym świecie, że właściwie ja już nie jestem z tego świata, czytam i często mówiłem. My już nie jesteśmy z tego świata, mówi, mówi e, któryś z apostołów. No tak, no to na czym to polega? Wiecie, do dzisiaj jakby szukam tych punktów stycznych, gdzie jest ten świat już ten, co do którego mam być bardzo ostrożny, muszę z niego wyjść, choć wiem, że w nim jestem, tak? Co to znaczy być w tamtym świecie, na ile sobie mogę pozwolić, mam coraz więcej pytań i jakby może ostatnio nie, nie, nie bardzo mam z kim o tym porozmawiać, ale w Słowo Boże otwiera mi też tutaj wiele klapek wcześniej pozamykanych i zastanawiam się nad tym i jakby rozumiem, że często jeszcze w tym świecie jestem, że często jednak korzystam z jego usług, a nie chciałbym. Dlatego też szukam społeczności, szukam Słowa Bożego, szukam Bożej mocy, abym miał to objawione do końca i żebym naturalnie mógł w tym żyć, nie jakoś sztucznie, tak? Dlatego tu, jak dzisiaj ten psalm czytam, widzę, widzę, widzę psalmistę, który pragnie, który, który, który mówi jak jeleń pragnie wód strumienia, tak moja dusza pragnie Ciebie, Boże. Wiecie, to jest stan, w którym wielokrotnie byłem i bywam, jako człowiek wierzący. Ja nie mówię w ogóle o tej historii przed, wcześniej, kiedyś. Kiedyś to, to, było, to było różnie. Kiedyś przez wiele lat piłem alkohol. Potem przestałem pić. Nie dlatego, że taki silny byłem, tylko dlatego, że wierzę dzisiaj, to mogę powiedzieć śmiało, że Bóg miał dla mnie właśnie ten inny plan. Dał mi, dał mi siłę do tego, żeby na wtedy wyjść z tego. Tak? To było łaską, bo to pozwoliło nam utrzymać rodzinę. To, to ta mądrość mojej żony i cierpliwość, a jednocześnie no jakby trwanie z, tak, z takim indywiduum po, pozwoliło, że przetrwaliśmy ten okres. I przez wiele lat nie, nie piłem alkoholu. Hmm, ale wiecie, za dużo nie wytrzeźwiałem. Teraz jakby te dwie, dwie, dwa, dwa pojęcia abstynencja i trzeźwość, ja jej też jakby przenoszę na ten grunt duchowy. Przez pewien czas, czyli czasami jestem po prostu takim abstynentem duchowym, to znaczy czegoś nie robię, Czegoś nie robię, tu nie grzeszę, tam nie grzeszę, nie kradnę, nie piję, tam nie coś, czegoś nie, nie, nie, nie, tak. Albo coś, coś jakby no w tym, w tym kierunku. No ale to jest jakby takie nierobienie czegoś tylko. A ja wiem, czytam, że Chrystus nas powołał do czegoś, do czegoś. Od czegoś nas zabrał i do czegoś nas powołał. On mnie nie powołał do tego, żebym ja dzisiaj uwolniony, na przykład, mógł dalej sobie w tym alkoholu się moczyć, tarzać, czy jakby pławić, o tak. Nie. On mi pokazał, że życie ma być trzeźwe, ma być, ma być rozsądne. Nie ma być w tym, co mnie, co mnie zniewalało tak naprawdę. Co jakby... Niektórzy chociaż mi też mówili, Darek, jesteś wolny, dzisiaj to możesz już właściwie... Bóg cię uwolnił, nie masz problemu alkoholowego. Nie będę próbował, bo jakby nie chcę. Bo ja już w którymś momencie nie dlatego nie piłem, że nie... Nie mogłem, tylko po prostu nie chciałem. Takiej łaski dostąpiłem, że po prostu to była łaska, że ja mogłem wybierać i tak jak jest napisane, wszystko jest, wszystko możecie, ale nie wszystko jest pożyteczne. To dla mnie nie jest pożyteczne, mało, to jest zabójcze. Wracając do tego poziomu duchowego, dzisiaj tak samo chciałbym z Bogiem być trzeźwy i trzeźwieć, czyli robić to, do czego On mnie powołał. Nie tylko nie robić czegoś, tak, to tak, takie moje, moje osobiste. Psalmy, ten psalm dotyka samej głębi, samej istoty mojego środka. Psalmista cierpi. Psalmista jest pogrążony w smutku, w żalu, w boleści. I wiecie co? Takich psalmów jest bardzo wiele. I wiecie co? Takich tekstów w Biblii jest bardzo wiele. Więc to tak trochę... Nie współgra z tym, co ja przez ostatnie lata słyszałem o Bogu, bo ja nie tylko słyszałem, że on jakby, no tak jak właśnie w tym Psalmie 23. Znam go, ale oczywiście chciałbym tutaj nie pominąć ani jednego słówka. I Psalm 23 w pierwszym wersecie: Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie zabraknie to czego ten psalmista z psalmu 42 jakby nie zrozumiał? No, może nie czytał wcześniej, może nie było. Czegoś mu zabrakło, coś się wydarzyło. Ja myślę, że to jest kwestia właśnie jakby za to Bogu dziękuję, że On pokazuje mi, że bycie z Nim to jest takie realne podchodzenie do życia. To jest szukanie Jego w normalnym życiu. W takim, no właśnie niesztucznym. No jeden z śpiewających o, o, o Chrystusie mówi, tak codziennie być z Jezusem, tak normalnie, tak po prostu. Wiecie, to było zawsze moje marzenie. Bez jakichś takich zadęcia, bez jakiegoś takiego, tylko po prostu. Po prostu reagując tak, jakby On zareagował. Myśląc tak, jakby On myślał. No, on nas do tego zaprasza i do tego nas wzywa. To nie, nie powiedziałem tutaj nic, choć jak z niektórymi rozmawiam, Darek, ty gadasz? No ja jak Chrystus no to jakby nie rozumiem, co On do nas mówi, kiedy wzywa nas do naśladowania pewnych jakby rzeczy, tak? tych dotyczących mnie jako człowieka na tej ziemi. Dlatego wiele jakby takich rzeczy jest sprzecznych, ale one nie są sprzeczne, one tylko pokazują, że są różne stany, że ja w różnym momencie życia mogę być, że pierwotny plan Boga dla mnie to jest miejsce, no właśnie Eden, raj, w którym to bez problemów mogłem Boga chwalić, bo tylko jakby... Po to w pewnym sensie zostałem stworzony, abym mu oddał chwałę, abym mógł mu dziękować za to wszystko, co mi ofiarował. Wtedy się nie udało. I do tej pory jakby obciążeni tym, co się wydarzyło w Ogrodzie Eden, też się dzieje jakby dzisiaj. To oczywiście wszyscy o tym wiemy. To jest takie jakby, no, nie odkrywasz to Ameryki, tak? Ale teraz dochodzimy do, do, do naszego, do mojego i jakby poznania Boga. Do tego, kiedy mu oddałem to życie i chcę z nim żyć. No i słyszę, że już jest właściwie Darek wszystko zrobione, twoje imię jest zapisane, ty masz już jakby to, ty masz tamto, ty masz siamto. A ja chodzę na te spotkania i jakoś wewnętrznie nie czuję tego, żebym to miał. Dalej jestem wredny dla swojej żony, dalej gdzieś tam coś się mi tutaj i to, i tamto, mam to, bo jakby od razu skojarzyłem, że to moje nowe narodzenie, znaczy ja nawet w to tak nie bardzo wierzyłem, że to tak się od razu wydarzy, że ja tam coś powiem i nagle będę już innym człowiekiem. Choć kilka razy diabeł mnie oszukał w tym względzie. No natomiast tak, tak mi jakby zapewniano, tak już mi, jak mi gwarantowano. Ale ja tak normalnie żyłem i dzięki Bogu czytałem słowo, poznawałem je jakby i za każdym razem, czy wielokrotnie czytając je, jakby inaczej je rozumiałem troszeczkę niż ci, którzy tam obiecywali pewne rzeczy i góry. Bo generalnie sobie pomyślałem, Boże, stworzyłeś i połączyłeś nas tu w tej wspólnocie, dałeś nam bycie razem. Ja w wielu wspólnotach wcześniej uczestniczyłem poza kościołem, w których znalazłem braterstwo, znalazłem miłość, znalazłem zrozumienie, znalazłem jakby miejsce, w którym mogłem powiedzieć pewne rzeczy, których nie miałem gdzie opowiedzieć, gdzie nikt mnie nie wyśmiał, gdzie mnie posłuchano, gdzie rozmawialiśmy o tym, gdzie mieliśmy pragnienia co do przynajmniej w dużej części, to lepszego życia i to nie było jeszcze Kościół. A do kościoła przyszedłem i czasami tak nie było. Mówię, o co tu chodzi? Jakoś nie, nie mogę tego zrozumieć. Dlaczego nie chcemy mówić o tym, co jest w nas? Psalmista się nie wstydzi powiedzieć, co jest w nim. Jest jakiś powód, że jest smutny, rozgoroczony, no, załamany. No, dzisiaj można powiedzieć tak, jest w depresji. To słowo jest nielubiane przez niektórych wierzących. Przeze mnie jest nielubiane. Ja go nie lubię, go, ja go, chciałem powiedzieć, nienawidzę. Nie cierpię tego słowa. Tym bardziej, że jego... Jego dotyk zaistniał w naszym życiu. Ono, ono stało się to słowo realnością naszego życia, jeśli tak zdążę, bo na razie wstęp robię, to właśnie o tym chciałem powiedzieć. Dobra już. Wracam. Czyli no, nie musimy tego depresją nazywać tym stanem niewłaściwym niewłaściwym, nie takim, do jakiego Bóg nas jakby powołuje, zachęca i, i daje nam możliwość. To jest stan, który się jakby rozpoczyna od tego, że Bóg mówi, kładę przed Tobą błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj. Niby taka prosta rzecz, no co za idiota wybierze przekleństwo? To czemu tak przez te wszystkie lata się dzieje? No bo pod przykrywką przekleństwa wydaje nam się, że, przy, że, że bierzemy to błogosławieństwo. Że kiedy dzisiaj rozmawiamy generalnie o błogosławieństwach, to w ogóle nie one nie są takie jak w piątym rozdziale Ewangelii Mateusza. To nie takie błogosławieństwa w ogóle. Tamte to jakoś tak są tam od czasu do czasu, ale to tylko jakby, nie wiem komu one są przypisywane, ale jakby tam się odnalazłem, to się odnajduje w tych błogosławieństwach. Ten psalmista pokazuje mi, że, i kiedy sobie tak zacząłem to kojarzyć, właśnie przypomniała mi się Anna, na przykład. Tylko ta Anna, mama Samuela. Tak? Sobie zapisałem, jakby. Jak ona. Tak. Miała nieustannie gorycz w swojej duszy. Wiemy, czytamy, tak? Z jakiego to było powodu. Na razie o powodach nie chcę mówić. Prorok Eliasz, tam też niesamowita sytuacja. Od tego zwycięstwa na Górze Karmel, Bożego zwycięstwa, jego jakby uczestniczenia w tym zwycięstwie, za chwilę jest w takim miejscu, gdzie mówi, Boże, zabierz mnie stąd, ja nie chcę żyć. To jest prorok Eliasz ktoś powie, no do proroka Eliasza. Wiecie, myślę, że gubimy się, jak pewne postaci nie, nie umiemy odebrać w taki sposób, że one są ni, nie inne niż my. Tak samo są zbudowane w środku, jak my. Mamy takie same pragnienia. No wiecie, możliwości jak gdyby, ale człowiek jest ten sam i wtedy, jaki był, i dzisiaj, jak jest, po grzechu oczywiście, tak, bo przed grzechem to jeszcze była inna historia, po grzechu. No i oczywiście teraz ten moment jest nowego narodzenia, więc powinniśmy wrócić do stanu pierwotnego. Powinniśmy wrócić do stanu pierwotnego. To ja się pytam, Darek, czemu twoje życie nie wraca do tego stanu pierwotnego? No właśnie pytanie, czemu? Ja za dużo pytań zadaję i, i wiecie, ale myślę, że nie, nie, nie, bo ja sam sobie zadaję i odpowiadam i jestem usatysfakcjonowany. Ale wiem, że czasami za mało pytań sobie zadajemy, za, za bardzo jesteśmy tacy spolegliwi wobec tego, co słyszymy i co, co do nas mówią. To chyba jest taką cechą. I Jeszcze oczywiście przychodzi mi na myśl takiego człowieka, który był w takiej duchowej depresji, przepraszam, że to słowo, mogę nazywać to inaczej, ale w czymś takim, w takim niewłaściwym stanie, mimo tego, kim był, mówię o Tymoteuszu. W drugim liście do Tymoteusza,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 To czemu taki przelękniony jestem? Czemu taki zgorzkniały jestem? Czemu taki jakiś jestem pełen West naprawdę jak wieczorem yy, kładę się spać? Zboże no nie wypada, tak? Chociaż ja powiem wam, jak mi się chciało płakać, to płakałem, jak gdyby od samego początku Bogu dziękowałem za to, że mogę być naturalny, że jeśli mi się coś nie udało, mogłem tu stanąć i powiedzieć, nie udało mi się, bracia zgrzeszyłem. Było tak, ale to się nie podobało wszystkim. Jakby i, i jakby, a ja nad tym byłem wychowany, a i wiem, że takie, takie, takie postawienie sprawy, no po to jesteśmy tutaj, żeby sobie mówić prawdę, żebyśmy opowiadali o sobie wszystkie te rzeczy, nawet te naj, najciemniejsze. Wiecie dlaczego? No, to nie o to chodzi, żeby tutaj się egzaltować swoimi słabościami, czy jakby chwalić, jacy silni jesteśmy, ale żebyśmy poczuli się jakby zależni od siebie, że ktoś na tyle mi ufa, że to mówi. Taka jest według mnie wspólnota. Że to nie jest wypowiedziana ilość słów bardzo mądrych przeczytanych, a nic o sobie nie wiemy. Ja uważam, że to jest błąd. Kiedy czytam o ciele Chrystusa, to czytam o członkach, które się znają, wspomagają, wspierają, radują, głaszczą, podnoszą. No tak jak moje ciało, jakie jest zdrowe oczywiście, bo jak chore, to ja, ja znam właśnie takie, że ta ręka potrafi coś tam pociąć, obciąć, coś sobie, to jest niezdrowe ciało. To nie jest zdrowe ciało, a my jesteśmy w zdrowym ciele, o ile głową tego ciała jest Chrystus. Wszystkie niewłaściwe rzeczy, które się dzieją w naszym ciele powinny wskazywać, że może coś jest nie tak, może to nie jest, nie jesteśmy w mocy tej głowy. Może, no bo, gdyby by, bo gdybyśmy byli, słuchajcie, no jak, no jak by było inaczej? To, to są rzeczy, których do końca nie rozumiem. W każdym bądź razie przeczytałem o Tymoteuszu, bo wiecie, Tymoteusz, Tymoteusz, tak był w takim stanie. Był w stanie, ja kiedyś taką takie głębsze rozważanie na temat tego czytałem i ja nawet nie, nie dostrzegłem tego sam. I tam właśnie ktoś opisywał jego stan, że on się bał, on był przelękniony, on był zauzawiony i tak dalej, i tak dalej. Ten Tymoteusz, który Paweł mówi, dostałeś pełnię łaski, miałeś wszystkie jakby dary, wznów, odnów, czyli coś miał i coś utracił na Górze Karmel coś się wydarzyło, a potem jakiś czas, krótka rozmowa z Izabel, tak, tam czy Jezebel, jak mu powiedziała, że tam nie będziesz żył i tak szybciutko. Czyli no, jest wiele przyczyn, które mogą nas w ten stan wprowadzić. W, w naszym życiu, wracając do, do takich realiów, przez te wszystkie lata bycia w zboże staraliśmy się Bogu służyć i staramy, może już teraz jakby poza z Borem, tak jak go rozumiemy, tak jak, tak jak czytamy, tak jak do nas przemawia, no bo nie inaczej, nie da się inaczej. Ja wiem, że mogę źle rozumieć, dlatego jakby cieszę się, że mogę od czasu do czasu być w miejscach, gdzie mam kochanych braci, którzy, którzy, których mogę słuchać, od których się mogę uczyć i siostry oczywiście też. Ileż mądrości jest w siostrach. Choć miejsca, w których to siostry tu stoją, jakby mnie trochę jakby... Jak to powiedzieć? No nie wiem, ale wiecie, o czym mówię. Od chwili, kiedy jakby, tak sobie myślę, zacząłem w zboże mówić o krzyżu, o krzyżu Chrystusa, o uczniostwie. O tym, co mnie jakby zafascynowało, co im pokazało, bo jakby, no nie ukrywam, gdzieś, gdzieś za każdym razem pod ten krzyż próbowałem, czy Duch Święty mnie prowadził. Wierzę, że to on, bo przecież nie ja sam, bo cóż tam pod tym krzyżem, poza boleścią, jakimś smutkiem, czymś. Co tam może być takiego? Więc ja jakbym, ta moja natura stara tam na pewno nie chciała, bo wie, co tam się na tym krzyżu szykuje dla niej, tak? ale jakby w jakiś tam sposób. I to było też tak troszeczkę właśnie jakby niezgodnie z tym kierunkiem przyjętym tam, gdzie, gdzie byliśmy. Tam, gdzie biegaliśmy na różne ewangelizacje, robiliśmy cuda niewidy, że tak powiem, tak? Choć żadnego cudu nie widziałem. Cudem Boże przeżyłem wtedy jakby w pewnym sensie. Natomiast wiecie, ja wtedy straciłem wiarę w Boga, jeżeli chodzi o Boga cudów. Mówiono mi o Bogu cudów, a ja cudów nie widziałem, poza jakimiś takimi rzeczami, które, powiem Wam szczerze, widziałem dużo bardziej wiarygodne rzeczy w miejscach, które absolutnie z Bogiem nie mają nic wspólnego. Więc jakby to gdzieś tak troszeczkę, ale no mówię, no pędzą wszyscy, to i my tam pędzimy na wszelki wypadek, żeby nie wypaść, tak, szukaliśmy różnych, chcieliśmy Bogu służyć jak tylko umieliśmy swoim czasem wszystkim, swoją rodziną, swoim jakby postawieniem pewnych rzeczy i za to mu dziękuję, bo rzeczywiście były to i wierzę, że to, to były właściwe rzeczy. Kiedy się nawróciliśmy, nasza starsza córka miała 15 lat, szła do bierzmowania, więc tak jak wcześniej, generalnie nasiła ją do kościoła, nie było tam tego można tak teraz nagle w buncie, ona przecież tu to bierzmowanie, co wy mi robicie, a ja, przecież tu do kościoła będziemy chodzić, a dlaczego wy nie chodzicie? Okej, okay. druga malutka jeszcze miała 6 lat, więc za bardzo się tam nie mądrzyła, więc jakby chodziła z nami tamta. Co wy tej młodszej, co wy mojej siostrze robicie? Wy wskazujecie na to, że ona ślubu nigdy nie weźmie, nie będzie pochowana. Tak moja piętnastoletnia myślała, jaki to związek z Kościołem. By dobra, sam pochowam i dam jej ślub, jak będzie trzeba i nie ma problemu w tej kwestii, tak? Ale to nie były takie żarty, to były rzeczy poważne. Rodzina, Wioli, ja, moi rodzice już nie żyją dawno, więc jakby byłem taki wolniejszy w tym i nie miałem się komu tłumaczyć albo kogo zachęcać. No oczywiście dzisiaj żałuję, że nie, mam, że nie mogę swoim rodzicom poopowiadać takich radosnych rzeczy o, o Bogu i tak dalej. No w każdym bądź razie podjęliśmy decyzję, nasza młodsza córka nie poszła do komunii. Tamta oczywiście poszła na to bierzmowanie. Nawet byliśmy tego, tego, tego pamiętnego dnia na tym. To było chyba jedno z ostatnich naszych no, tych mszy, tak, które byliśmy i zobaczyliśmy to, co zobaczyliśmy. Ten biskup to, co powiedział, to jakby podziękowałem mu potem, bo tylko jakby utwierdził mnie w tym całym szaleństwie tego wszystkiego. Dzieci, młodzież, jak wiecie, po mierzmowaniu to jest ostatni koniec, już nie chodzą. No Dopiero potem, jak będą musieli te kartki na ślub, to tam wrócą. No tak to mniej więcej wygląda, myślę, i to nie dokonuje zbyt pewno jakichś takich krzywdzących ocen, bo tak to wygląda. Natomiast no, jakby taką jakąś tam cenę ponosiliśmy, no, niepuszczenie do komunii naszej młodszej córki w kontekście naszych wieli rodziców, takich bogobojnych katolików, takich naprawdę dobrych, kochanych ludzi, było ojej, oj, oj, ale jakby no, to zrobiliśmy, dobrze się z tym jakby czuliśmy, wiedzieliśmy, że, że to jest dobre tak? i liczyliśmy, że ta nasza młodsza córka, która wyrastała w tym duchu już jakby Bożym, bo i próbowaliśmy o tym rozmawiać i dużo mówiliśmy i oczywiście uczestniczyła w spotkaniach i od tego dziecka jakby rosła, ale okazuje się, że nie w wierze. Bo, bo był moment, że nawet się ochrzciła. Mówię teraz o tej młodszej, która dzisiaj ma 18 lat. I jakby może o tym chciałbym tak, wracając jeszcze do tego psalmu i tej duszy, która jakby jest w smutku, w takim, w takim jakimś dole, padole. Dwa lata temu, jak już taka troszeczkę starsza zaczęła się robić, w sensie, w sensie no, nawet wieku, to, to zaczęło się wiele pytań, wiele problemów dotyczących Boga, jego, jej poznawania, wspólnoty, różnych tam rzeczy. No, próbowaliśmy, jak, jak próbowaliśmy. Dodam tylko, że w naszym życiu, w małżeństwie, w, w jakby w byciu z Bogiem nastąpił taki moment, że tak, około 12 lat temu, jak się nawróciliśmy, to był około 2006 rok, 2007 siódmym ochrzciliśmy się, i jeszcze potem tak dwa, trzy lata bardzo kulało to nasze małżeństwo. Ja bym powiedział, że ono jakby było na granicy, że tak powiem, bycia. No, nie przychodziły nam do głowy może rozwody tak? czy rozwód, ale bycie ze sobą stawało się coraz trudniejsze, trudniejsze dla mnie, dla mojej żony. Ja często mówię do niej, ty taka chrześcijanka i tak robisz? Słyszycie, co ja mówię? Przeczytałem kilka wersetów i ona tego nie zrobiła, a ja jej tutaj, prawda, o chrześcijaństwie, tak, tylko sam zapominałem, że nawet to, co mówię, świadczy o tym, kim jestem, jak jakby to robię, ale dzięki Bogu mogliśmy pojechać w pewne miejsce, gdzie nasze małżeństwo zostało Dostaliśmy pstryczka oboje od Pana Boga, uważam, takiego fajnego, mobilizującego, takiego karcącego, a jednocześnie zachęcającego, pokazującego nam wiele i umożliwiającego nam w tamtym momencie przebaczenie sobie wielu, wielu rzeczy, z którymi szliśmy już wtedy, kiedy byliśmy w Kościele. Przez trzy lata z nimi szliśmy, nie umieliśmy o tym rozmawiać, nie chcieliśmy, broniliśmy się przed tym. Bóg to zabrał, nie ma o czym mówić, jest okej. Okay. Nie było okej. Okay. Kłótnie były podobne, ale jeszcze obciążone tym, jakby co, co wiedzieliśmy, z tym pewnym samopotępieniem i tym wszystkim. Ale jakby próbowaliśmy o tym rozmawiać, ale tak niekoniecznie chcą o tym rozmawiać z Boże. Jest okej. Okay. Jest okej, okay, super. No, Przestań, to takie rzeczy Bóg przecież, to zostaw to Jemu, zanieś pod krzyż. Se myślę, że no codziennie noszę, albo chyba z powrotem zabieram, bo, bo, bo jakby tu się nic nie zmienia. Nie rozumiałem pewnych rzeczy, albo no w każdym momencie razie ta sytuacja z moją żoną wtedy, no, dzięki Bogu, że jakby zaczęliśmy budować nasze małżeństwo. Dzisiaj mogę wiele powiedzieć, że mamy już małżeństwa, 32 lata, no to w 2009, bo tyle mniej więcej czasu minęło od tego naszego, jakby, kiedy Bóg wyraźnie nam naświetlił, jak wygląda nasze małżeństwo i dał oczywiście wskazówkę i drogę i, i wersety, i Biblię, i braci, i siostry, jak ma, jak ma być, jak ma to wyglądać. I od wtedy zaczęliśmy właśnie uczyć się być w tym małżeństwie, uczyć się Bogu razem służyć, chwytając się pewnych wersetów, wszystkim znanych, tak, Uległość, miłujcie, Bóg do każdego z nas przemówił osobiście, wiemy, jakby dzisiaj staramy się przynajmniej rozumieć to, o co chodzi. Dlaczego o tym mówię? Bo to pozwoliło nam potem przetrwać i pozwala to, co jakby później się w naszym życiu wydarzyło w tym sensie takim, tego takiego doświadczenia, bo generalnie wszyscy ciągle mówili o tym, że jest super, super, a ja jakiś taki smerw maruda mówię, nie jest super. A przynajmniej u mnie nie jest super, tak? I nie godzę się na to nie, nie super. Ja chciałbym, żeby było super. No to zrób coś. Nie, to nie o to chodzi. Ja bym nie chciał na nikogo narzekać, bo jakby to nie, nie, nie o to chodzi. Każdy jakby robi no, tak, jak robi, tak? W to, co czuje, jakby niekoniecznie ludzie chcą może głębiej wchodzić, bo to nie o to chodzi, że głębiej to jakby tam ale żeby coś zrozumieć, ja dzisiaj wiem jedno, że moje posłuszeństwo Bogu jest tylko wtedy możliwe, kiedy Go będę znał, kiedy będę Go poznawał inaczej to nie mam szans być mu posłuszny. Będę posłuszny różnym nauką, doktryną, historią, kościołom, denominacją, a on zupełnie jakby o czymś innym mówi. To ten Bóg właśnie w swoim słowie umieścił ten psalm 42, 23 i 91, i 1, i 133 i wszystkie one, tak, są umieszczone po to, żebym jakby odszukał się, bo są różne sytuacje w moim życiu. Bóg zagwarantował tą najlepszą, ale ja z niej nie skorzystałem, więc jakby daję wiele, wiele jeszcze takich pokazania. To, że trafiłem do tego AA i to mi uratowało wtedy życie to fizyczne i pewno duchowe, bo gdybym wtedy umarł w takim stanie, to wiem, gdzie bym dzisiaj był. Ale to fizyczne, czyli to wyrwanie się z mocy nałogu tego, jakby tego naprawdę niełatwego miejsca, ale tak naprawdę ja bez żadnego wysiłku to zrobiłem, bo Bóg mi w tym pomógł. I znowu, bez żadnego wysiłku. E, zacząłem w 92 roku od pierwszego pójścia na, na, na to spotkanie i potem przez wiele, wiele lat chodziłem. Nieraz nie chciałem, nieraz mnie bolało, nieraz mnie złościło, nieraz lepszy był inny czas, ale wybrałem, że tam jest miejsce, w którym mam szansę nie pić, a potem się dowiedziałem, mam szansę lepiej żyć bo to jakby też jakby, jakby. no więc e, i kiedy już będąc teraz właśnie, wracając znowu do tego naszego życia, e, to nie jest chyba strasznie skomplikowane, jak jesteśmy we wspólnocie, w takiej niewielkiej wspólnocie, kocham, kocham niewielkie wspólnoty i to, to też nieraz boję toczę. nie nie chcę będą nawet i wielotysięczne, tylko jakby mi chodzi o to, że ja pragnę być w takim miejscu, gdzie się mogę z Wami poznać, być, wyjechać na wspólny pobyt. Ja mówię, no najlepiej chyba chrześcijaństwo moje może być sprawdzone, jak pojedziemy wszyscy na wcześniej wynajęte miejsca w hotelu, a potem się okaże, że trzy pokoje nie działają. I są tylko trzy takie w piwnicy, w których jakby nie są komfortowe warunki. I kto tam pójdzie z nas, słuchajcie? To może jest zbyt prosty test, ale on mi wiele razy pokazuje, że no, tu się zaczyna jakby to nasze braterstwo i, i czasami kończy. Także, kochani, wracając, wiem, że ja potrzebuję tego, myślę, że uważam, że potrzebujemy tej realności naszego wspólnego życia, tego, żeby przenieść wszystko, co wyśpiewujemy, mówimy i czytamy w nasze życie. Żeby to stało się, jak ktoś powiedział, rzeczywistością mojego życia. Andrzej, taki pewien, mój kochany brat, prabud to powiedział. Darek, niech Chrystus stanie się rzeczywistością. Ja mówię, no nie jest. Co ty chcesz? Ale kiedy naprawdę pomyślę, no nie jest. Ileż moich myśli nie jest związanych z Chrystusem. Ileż moich działań nie jest związanych z Chrystusem. A chciałbym żeby nie większość, ale wszystkie były Jemu poddane i wszystkie z Nim związane. I wierzę, że jest taka możliwość. Wierzę, wierzę, bo do tego jakby Pan nas zachęca. W tych małych wspólnotach ja jestem w stanie się uczyć i tak dalej, i tak dalej. Dlatego kiedy, kiedy tam... W tym miejscu, w którym byliśmy, właśnie stosunkowo niewielkim, ale tam zawsze na pytanie, ilu jest członków, to jak słyszałem odpowiedź była zawsze dwukrotna niż jest. co ja myślę, o co tu chodzi? Ja rozumiem, że chcemy, żeby nas było wielu i tak dalej, ale no jest dzisiaj tylu, wczoraj było jeszcze mniej, a pojutrze będzie jeszcze mniej. Mówmy, ilu jest. Nie płaćmy jakichś składek za tych, których nie ma, bo w ogóle dla mnie to jest abstrakcja jakaś. Mówię, no przecież o co chodzi? Ale to już jakby tak dotykam pewnych rzeczy, które, z których już jakby no nie, nie, czy one mnie już nie, nie dotykają. Tak? Choć w środku jeszcze się tam trochę gdzieś nie, nie zgadzam. I wiecie, i teraz sobie myślę, no i siedzimy tak jak tutaj. Znacie się pewno dobrze albo i bardzo dobrze. Wiecie o sobie dużo albo i, i więcej, tak? I chodzi o to, że bardzo dobrze. I tu jest właśnie cała jakby ta realność życia chrześcijańskiego, tej wspólnoty, która dla mnie jest tym, co ja tam przeczytałem, że wspólnie spotykali się w nauce apostolskiej, w dzieleniu chleba, modlitwie, w tej wspólnocie, tak, że to jest radość, że przychodzimy, nie, bo muszę i tak dalej, jak tu tam czekam, nie czekam do niedzieli, to jest w ogóle abstrakcja, żeby żyć Chrystusem codziennie i razem razem. Dzisiaj oczywiście ten świat nas powykręca, różne prace takie, owakie, różne zadania, które uniemożliwiają, ale ja wierzę, że to są rzeczy, które utrudniają, ale one takie nie powinny być, choć są że lepiej będzie dla mnie być gdzieś, gdzie ja mogę z braćmi i siostrami naprawdę wszystko przeżywać. I ten czas taki właśnie tej naszej, tego, tego pragnienia, bo myślę, że to tak jak, jak ja i moja żona, znaleźliśmy się w miejscu, gdzie chcieliśmy mu służyć, gdzie byliśmy blisko jakby niego, nam się przynajmniej wydawało, a potem nagle przyszedł moment, że, Boże, gdzie Ty jesteś? Gdzie Ty jesteś, Panie? Ocknij się, czemu śpisz? zapomniałeś, no, tyle obiecałeś, że nic się nam nie potknę, że, że postawić straż, te wszystkie rzeczy, to gdzie to jest, że, że mi się powiedzie, że będzie dobrze, to czemu tak dzisiaj jest, że, że nasza córka, naj, ukochana, nie najbardziej, bo dwie, tak, zadaje nam tyle bólu, nagle nam jakby pokazuje zupełnie oblicze, na które nie pracowaliśmy w pewnym sensie ją wychowując. Jesteśmy nauczycielami, jakby ona nigdy nie widziała, teoretycznie oczywiście mówię, czegoś złego w domu w sensie alkoholu i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że niestety wielokrotnie widziała moją złą postawę względem mojej żony, tak. I to wtedy, kiedy już byliśmy w kościele i ona to wychwyciła nieraz. I nieraz było właściwie głupio mi, bo powiedziała, tak, to ty tam stoisz, a w domu taki jesteś. O, se myślę. A od kiedy ty masz mi prawo uwagę zwracać? Ty. Oczywiście bolało i, i miała rację, ale ona to robiła jakby w, inny, w innym celu. Sama siebie chciała jak gdyby z tej społeczności wydobyć i powiedzieć, że to jest wszystko Buda i, i, i jakaś tam hipokryzja. I no niestety w jakiejś części miała rację, dlatego w, to nasze wspólne jakby bycie z moją żoną, szukanie Boga w, w relacjach osobistych, jak gdyby dzisiaj nam daje e, e, siłę, że wspólnie możemy się z tym zmierzyć. E, to, tak się wszystko nałożyło, bo te wszystkie lata w zbożu spędzone były jakby coraz takie, jak, coraz chłodniejszy się robiłem, coraz jakiś taki właśnie, jejku, o co chodzi, Panie Boże, czemu ja ciągle czegoś szukam, czemu to jest nie tak, czemu ja ciągle jakoś przeciwnie, czemu oni głoszą o łasce różnie rozumianej, a ja mówię o doświadczeniu, czemu oni mówią o tym, a ja staję i mówię o krzyżu i, i widzę po minach, że im się to nie podoba, a ja po prostu im więcej o tym mówię, tym bardziej Bogu dziękuję. Kiedy czytam, jakby to w tym krzyżu właśnie znajduje to ukojenie, radość, to mimo, że na zewnątrz boli. To jest coś, czego jakby no, nie wszyscy tam chcieli dostrzegać, więc to był taki proces wychodzenia tak naprawdę z tego zboru. Na to się nałożyło właśnie ta, ta sytuacja z naszą córką. Dwa lata temu, kiedy właściwie rok temu, rok temu wydarzyła się taka sytuacja, że Koleżanka naszej córki powiedziała w takiej skrytości, że wiecie, wujku i ciociu, a wasza córka tam, no Jula, tak, tu nagrywane to jest? Okej, okay. ona nie słucha takich rzeczy, więc to jest szansa, a jak posłucha, to też nic złego nie mówię, kocham cię Jula, bardzo cię kocham. I... Że, że, że ona nie chce żyć, że ona ma jakieś myśli straszne i to, i tamto, i siamto. Jejku, no co jest, jak to jest możliwe, dlaczego, panie, no co ty... No i to, i to w bardzo takim krótkim czasie zaczęło narastać do, do tego, że się okazało, yy, dużo rzeczy jakby zaczęło wychodzić wtedy. No i, yy, no i takie właśnie, to jest ten taki czas yy, rozmów coraz gwałtowniejszych, coraz bardziej takich... Yy, gdzie w dawnym, w dawnym małżeństwie zaatakowalibyśmy się przede wszystkim ja z żoną w takiej sytuacji, bo ja zawsze atakowałem, kiedy dziecko u nas było chore, ja zawsze, no to co, nie umiałaś jakby zadbać, nie mogłaś szalika nałożyć, nie mogłaś, bardzo dziękuję, nie mogłaś tamto, czy nie mogłaś tamto, a ja gdzie byłem wtedy? Wszystko ona jakby nie mogła, moja żona. No w każdym razie teraz, też tak podkreślam, że że to była łaska, że Bóg wzmocniając nasze małżeństwo i, i stawiając je w takim miejscu, przewidział. No, sorry Boże, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz i wiedziałeś, co się wydarzy w naszym życiu, jakby i On wiedział, i jakby to nas, i dlatego tak jest, ja myślę, w życiu każdego z nas, On wie, co będzie jutro w naszym życiu i On dzisiaj Ci już proponuje pewne rzeczy. Nie czekaj do jutra, bo tam będzie trochę już za późno. I kiedy zaczęliśmy rozmawiać, były takie momenty, że ja też jakby zaczęliśmy się lekko oskarżać, ale bardzo szybko wróciliśmy do, do wspólnego jakby języka, do wspólnych łez, do modlenia się wspólnego, do pytania wspólnego, do jakby był moment, że Wiola przejęła całą, bo ja osłabłem, ja po prostu ja mówię, Boże, jak to jest możliwe? Jak moje dziecko ukochane chce ta, i tak dalej, czemu? Co ja takiego zrobiłem? I obwinianie się i te wszystkie rzeczy i już jakby ten stan właśnie tej depresji duchowej teraz, takie, ale one wynikające z takich jakby rzeczy yy, znaczy duchowych, no doświadczeń, tak? doświadczeń, które, które, które jakby przechodziliśmy. Yy, yy, tak sobie myślę, znaczy nie myślę sobie, wiele rozmów, pojechałem na... Ale jeszcze to właśnie chyba ominęłem jedną rzecz. Ja to, to dwa lata temu byłem na braterskim spotkaniu pierwszym zresztą, na które mogłem jakby, czy na mogłem. Pojechałem, bo się dowiedziałem do połczyna i tam też nie zapomnę jakby, jak bardzo się ucieszyłem, że tam się pojawiłem, zobaczyłem, że jestem w miejscu wśród braci, którzy którzy są właśnie tacy, o jakich ja marzyłem, żeby miał wokół siebie braci, czyli tacy naturalni, niekoniecznie się zgadzający, niekoniecznie mający takie same zdanie, ale modlący się, klęczący, poszczący. Chrystus na ustach każdego znaczył to samo. Może mówię w pewnych kwestiach i tam jakby, jakby poruszone, zacząłem się modlić i ta modlitwa moja była, żeby Bóg mnie oczyszczał, żeby Bóg mnie karcił. Ja używałem tych słów, bo pragnę tego. Pragnąłem, może tak powiem, bo jeden z braci po tej modlitwie to od razu, jakby, ty, braci, chyba nie wiesz, że to się modliłeś. I ja mówię, wiem, wiem. Mój Bóg wie, co ja mogę znieść, i nie da mi niczego, co i tak sobie tutaj, choć wewnętrznie, jak wypowiadałem te słowa czułem pewien lęk. Mówię, a jak rzeczywiście coś będzie? I wiecie, długo nie musiałem czekać. Długo nie musiałem czekać, zaczęły się te wszystkie rzeczy i w zboże i w jakimś, i w małżeństwie, i tu wtedy z dziećmi, czy z dzieckiem, i ze starszą córką. I zaczęło być coraz ciemniej, coraz ciemniej, coraz smutniej, coraz bardziej bolało. I jakby, kiedy zadzwoniłem do jednego z braci, on mówi, no, pff, długo nie musiałeś czekać jakby na swoją modlitwę. Ale to było takie wskazanie, ale mi to dobrze, Bóg wysłuchuje modlitw. Okej. Okay. Wszystko to, co się teraz wydarza, spróbuj jakby wykorzystać w swoim życiu. Ojej, łatwo powiedzieć. Tu boli, tam boli, tu ciemno, tam jeszcze ciemniej, weź to wykorzystaj. Ale no, znowu czytając Słowo Boże i patrząc na wiele historii, no to właśnie to, to, to w tym jest jakby clue. To Paweł w tych swoich doświadczeniach i słabościach w najgłębszym miejscu słabości był najbliżej Boga, tak jak czytam. Więc to są dwie rzeczy, w których chciałoby się być i w których się jest. Bardzo smutno i ciężko, bo w, w, w takich wielu chwilach. Ten czas z naszą jakby córcią kochaną się nie skończył. Modliliśmy się, rozmawialiśmy o tym tam, gdzie mogliśmy. Ale przede wszystkim, tak jak powiedziałem Bóg, nas łącząc dał nam tę siłę obojgu i był taki moment, że ja upadłem w sensie po prostu byłem no, słaby, no, tylko płakać mi się chciało nic więcej, żadnych jakby koniec, nie, nie. Ale to Wiola wtedy przejęła, rozmawiała, jakby pojechaliśmy właśnie na społeczność do, do prawo, to czasami wyjeżdżamy, a tam nagle jakby brat Andrzej mówi o Abrahamie i głosi, i mówi jak to fajnie, jak jaki Abraham jest człowiekiem wiary, jak właśnie, i daje przykład, dostał jedynego syna i za chwilę ma go oddać, tak? Wtedy myśl przychodzi, Darek, czy ty byś był w stanie oddać, a jeśli twoja córka by spełniła te swoje groźby, przecież tak naprawdę nie masz wpływu na to. Ja żyłem w lęku, w strachu, wprowadziła nas w to mocno, Wiola na początku jakby opierała się temu, ja poddałem się, wiecie, zacząłem czytać o tych de wszystkich depresjach różnych, tam sobie naładowałem głowę, tym, tamtym, ale jednocześnie myśl, no a Chrystus, a gdzie On jest w tym wszystkim? No ale on jest w takim razie może u psychologa, tam jest Chrystus. Ale Darek, zapomniałeś wcześniej, jako psychologi mówiłeś, że to nie jest nic, nie ma to żadnego związku z Bogiem, a nagle tutaj o jakiejś psychologii mówisz? Więc wiele rzeczy zaczęło być weryfikowanych w tym, co myślałem, w tym, co jakby należy zrobić albo nie należy. Nie wiem, nie ma rozwiązania, ale modliliśmy się, próbowaliśmy, żeby jakby nie dać się w tym wszystkim zwariować i między innymi to wtedy, to, to rozważanie na temat Abrahama pokazało mi, że ja nie jestem gotów, ja nie oddałem Bogu wszystkiego, ja nie oddałem siebie i mojego życia i życia moich najbliższych, bo skoro tak się boję i tak się jakby trzymam kurczowo czegoś, to znaczy, że mu nie ufam. Wiecie, to są, to są takie niuanse, to są rzeczy, no dla mnie były bardzo trudne, ale Bóg w ten sposób przemawiał, więc jakby przyszło do serca uspokojenie, jakby na tyle, że wiedziałem, że ja tak naprawdę muszę wszystko zrobić, ale to wszystko to jest jakby, to ja i tak nie jestem w stanie zrobić czegoś takiego, żeby się coś nie wydarzyło. Muszę mieć tego świadomość i muszę być jakby w tym wolny. muszę zaufać Bogu, właśnie, zaufać Jemu wtedy, zaufać Bogu i powiedzieć do swojej duszy, bo tak jak tu jest powiedziano, czemu się smucisz, czemu nie wierzysz? Ja będę skracał. Wszystko to, jakby pokazało mi moją niewiarę. Cokolwiek przez te wszystkie lata zrobiłem, to przyszedł moment sprawdzenia, nie, pani, ja ci nie ufam. Ja ja, ja się. Ja, nie. Ja, Ona nie pozwalała nam jeździć na spotkania, nie pozwalała nam tu, nie pozwalała nam tamto. E, początkowo ulegaliśmy, ale w którymś momencie powiedzmy, nie koniec, e, nie. Możesz z nami jechać. Możemy przybywać z Tobą każdy inny kawałek czasu poza tymi, gdzie jedziemy właśnie po to, żeby się wzmocnić. I dużo Wiola, ona oczywiście na, na, na, na, na słowo Bóg to reagowała tak, że jakby rzeczywiście w niej było samo zło i to zło rzeczywiście tam gdzie zamieszkało. Wiemy, że ten zły przeciwnik zaatakował jakby najsłabszy punkt w naszej rodzinie. Małżeństwo Bóg wzmocnił. Dzięki Bogu za to, że nas wtedy tak jakby złączył. To wszystko wyglądało jakby dobrze, a tutaj wiecie, łatwo się mówi. No ale jakby to też Bogu się spod kontroli nie wymknęło. Ja do dzisiaj nie wiem, wielu rzeczy nie wiem, ale wiem jedno, że uspokoiliśmy się, że zaczęliśmy ze sobą w środku rozmawiać, tak jak to rozmawia właśnie, zobaczcie, psalmista rozmawia ze sobą, rozmawia ze swoją duszą. Ktoś powiedział, że my generalnie wykonujemy to, co środek do nas mówi, a rzadko rozmawiamy ze sobą i przekonujemy się, że to jest niewłaściwe. Tu jest trzy razy powtórzone, on do swojej duszy mówi, tak? I oczywiście to się wszystko kończy zaufaj Bogu, zaufaj Bogu, bo jeszcze będę Go wysławiał. Dzisiaj może to nie jest miejsce, w którym jestem w stanie to zrobić, poza płaczem, szlochem i pytaniem dlaczego. Ale w tym wszystkim, tak jak wiecie, Bóg jak często mi zwraca wzrok na Księgę Joba, jakby myślę, że w tym wszystkim nie zgrzeszyliśmy, że mieliśmy wiele zwątpień, takich typowo jakichś ludzkich, ale nie w Boga. Pokazało nam to rzeczywiście słabość naszej wiary, kruchość jej, tak, że ona nie polega na bieganiu, na lataniu, na robieniu eventów i różnych historii, tylko wtedy, kiedy taki przyjdzie czas. A przyjdzie na pewno, bo kiedy czytam, kiedy mój Pan mi mówi do mnie, co będzie, co mnie czeka, kiedy ja wybieram się w podróż z Nim, on mi nie mówi to, co dzisiaj mówi większość świata, przyjdzie wszystko będzie załatwione i będzie dobrze. Wręcz odwrotnie. On mi obiecuje coś niesamowitego, ale muszę to zrozumieć. Co On mi obiecuje? Co On mi jakby daje? Do czego mnie zachęca? No pokażcie mi dzisiaj kogoś, kto mówi zanim przyjdziesz do mnie, może inaczej, jakiś zbór, który powie, ci co? Zastanówcie się, czy tutaj w ogóle chcecie przychodzić z Badajcie się, wasze serca, czy was stać na to, żeby tu przychodzić I nie mówię o pieniądzach Bo tu będziemy żyć świętym życiem, czystym życiem Tu będziemy mówili o krzyżu, zastanówcie się Mało tego, będziemy mówić o waszych krzyżach O waszym zapieraniu, o tym, że wy wewnętrznie Wy, każdy z was musi ten krzyż podjąć I to codziennie, bo jeśli tego nie zrobi To Biblia mówi, nie jesteście moi, nie znam was idziecie sobie za mną, nie dźwigacie tego i tak dalej, i tak dalej. Dlatego te wszystkie rzeczy doprowadzają do jakiegoś momentu, więc ja Bogu dziękuję za wszystkie momenty, w których On pokazywał swój krzyż, przede wszystkim ten krzyż, na którym On umarł i co tam się wydarzyło. I mam dzisiaj świadomość, że gdybym od razu zrozumiał, czym jest Boża Sprawiedliwość, co się wydarzyło, to troszeczkę może być, ale tak se gdywam oczywiście, to jest bez sensu teraz, co mówię, bo jakby jest fakt taki, jaki jest. Ale może jakby jeszcze ktoś inny jest w innym miejscu. Więc zachęcam was i siebie do powrotu pod krzyż Chrystusa, do, do, do szukania tej, tej esencji tego, co tam się wydarzyło. Że wszystko, co się wydarzyło w moim życiu, to jest z woli Bożej, z Jego mocy, przez Niego i dla Niego. A ja jestem oczywiście ważnym elementem tego, tego działania, podmiotem nawet, tak, ale jest on, ty, ten, który ty, to, to, to wszystko jakby składa. To takie niby proste myśli, ale, ale właśnie ta sytuacja, yy, której, której jakby jesteśmy dalej yy, uczestnikami, ona robi się lepiej, trochę gorzej. Mówię do kochanej żony mojej wielu, nie, nie ucz się za bardzo, bo, bo za chwilę będziesz zraniona znowu przyjmijmy pewno, jest jak jest, tak, miejmy nadzieję, módlmy się, ale nie dajmy się lada chwilą, żebyśmy znowu nie zostali zranieni jakby, bo to też jest takie niebezpieczne. Zobaczmy i kiedy zawierzamy to wszystko naprawdę, bo, ale naprawdę był moment, kiedy ja wróciłem po tym spotkaniu i modliłem się i płakałem, mówię, ja nie umiem Ci tego, Panie Jezu, powiedzieć, że Ty możesz się zabrać, ja nie umiem Ci tego powiedzieć, ja nie umiem Ci powiedzieć, że godzę się, żeby moja córka zrobiła sobie coś. Nie umiem Ci tego powiedzieć, ale chcę, proszę Cię, żeby moje usta mogły to wypowiedzieć. I wiecie, może nie wtedy, ale za którymś razem, mmm, dzięki łasce Bożej, wypowiedziałem to, wypowiedzieliśmy to razem. E, I to nas uwolniło od strachu i lęku i niewiary. Nie mówię, że to się nie pojawia, bo wiecie, to bym zaraz tutaj <śmiech> mówił kolejną, czy jakąś nieprawdę. Ta duchowa depresja Czy jakby by to tam nazwał W innych momentach życia nas też dotykała Jakieś, jakieś inne rzeczy, ale tu był taki Już diametralnie mocny, mocny atak przeciwnika Mocny wierzę i wiem, że on nie jest na tyle mocny Żeby pokonać tego, który, którym, w którym, o którym mówię, że jest zwycięzcą I w którego zwycięstwo się obraca że dzisiaj Bóg mi pokazuje, że jest przeciwnik, że jest duchowa rzeczywistość, że jest ktoś, ale mówi ja już zrobiłem, walkę zostaw mi, ty tylko uwierz. mocne wierzę przeciwstał się temu. Taki był film, Wiśta wioł, łatwo to powiedzieć. Wiecie co, może nie łatwo, ale warto. Warto powiedzieć, że to zwycięstwo jest w Chrystusie i, i bo jeszcze będę Go wysławiał. Ja jeszcze wierzę, że Bóg przygotował o wiele więcej dla mnie, w sensie możliwości moich wysławiania Jego, że, że zniknę ja, jako ja, tak jak wiem, że mam znikać, ale to wiecie, często jakby bryluję, tak? ale wierzę i On jakby w tym kierunku prowadzi. Za to Mu dziękuję i między innymi też jesteśmy tutaj u Was jakby z tego powodu, bo wiem, że tu się o tym mówi. Tu, tu jakby nawet się od tego słucha, tak? No skoro się mówi, to się i słucha. I, i, i dziękuję Bogu. I, w, i w, na przestrzeni całego jakby chrześcijaństwa wielu ludzi, wielu, bardzo czasami nam się wydających dużymi ludźmi, wielkimi osobowościami przychodziło bardzo różne jakby ciężkie chwile z przez wiele lat zmagał się. I teraz oczywiście, wiecie, ten jakby przeciwnik atakuje w różny sposób. On Cię zaatakuje poprzez chorobę, on Cię zaatakuje cieleśnie, fizycznie, dotknie Cię jakimś czymś, co bezwzględnie. Pokażcie mi człowieka, który jakby ma jakąś ciężką chorobę i ma uśmiech na twarzy. W... Ja jestem. Chwa... Cofam, nie widziałem, bo z daleka, nie widzę. Już nigdy tego przykładu nie dam, bo powiem, a wejcherowie jest siostra i jest uśmiechnięta. Chwała Bogu. Pewnie, że tak. I to, i to jest łaska, bo ja jak gdyby chciałem to wszystko tak trochę zakończyć, że w liście do Filipian Paweł w czwartym rozdziale i czwartym wersecie mówi radujcie się, radujcie się nieustannie. I wiem, że Paweł kiedy to pisał i wielokrotnie, kiedy wtedy na przykład co wspierał Tymoteusza w jego smutnej sytuacji, sam za chwilę wiedział, że zginie. Sam jakby jego życie... Wiecie, on powiedział, że śmierć jest zyskiem. A życiem jest Chrystus. Dwa czy trzy lata temu ten werset tak przemówił do mnie na tej zasadzie, że nie mogę się pod nim podpisać. Bo wiele rzeczy, których robię, jakby hołdują temu życiu. A strach przed wojną, przed czymkolwiek, wiecie, to wszystko jest wykorzystywane, żeby nas odwieść od wiary. Ale... Też dziękuję Bogu, że jakby te rzeczy są we mnie kruszone, przełamywane, nie wiem, jak je, jak, je, jak je nazwać, ale inaczej. Kiedy tu byłem dwa lata temu, tak, czy jakiś czas, inaczej jeszcze myślałem i dzisiaj też myślę inaczej. Tylko dlatego, że staram się poddać obróbce Bożej, a wierzę, że ta obróbka dzieje się w społeczności, wśród braci i sióstr, że tak Bóg działa i że w moim tym poprzednim jakby zborze wiele się mówiło o radości, zarzucano mi brak radości, ale ja sobie myślę, od kiedy zobaczyłem jednego brata czy drugiego, który mówi i w momencie, kiedy wypowiada Chrystus, to drży mu głos, to łzy mu się jakby pokazują, mówię, o, to jest radość. To jest radość w łzach i to nie w takich, jak gdyby, bo tu jest w tych łzach, on się karmił tymi łzami, on głodował biedaczek. Jak gdyby łzy były jedynym jego pokarmem, to wszystko, co się działo. Ale nie dajmy się oszukać temu, który chce nas oszukać. Działa przez nasze dusze, on tam jakby ma pole pewno jakieś jeszcze do tego, żeby, żeby nas okłamać. I za każdym razem możemy się podpisać pod tym, co Paweł powiedział. I ja tego chcę i pragnę, i tego wam życzę i sobie, aby cokolwiek się w naszym życiu nie działo, a mogą się dziać naprawdę różne rzeczy, abyśmy się radowali, nieustannie się radowali, dziękowali Mu, szukali tej, tej, tej łaski wynikającej ze zbawienia, nie mylili pewnych rzeczy, poznawali Boga, żebyśmy nie ginęli, jak to mówi Bóg, mój, mój lud ginie z powodu braku poznania, a jakby każdy z nas jest też do tego wyposażony, żeby, żeby szukać tego Boga, żeby Go poznawać, żeby nie być pewnym, w pewnym sensie powiem królestwa niebieskiego, że już Go osiągnąłem, bo nie byłoby napisane szukajcie Go. Pewne, pewne słowa mają takie dla mnie niesamowite znaczenie. To nie znaczy, że mam wątpić, że jakby mam na ślepo latać i szukać. Ale to jest coś takiego drogocennego Coś, co z drżeniem trzeba sprawować Coś, co trzeba nad czym się zastanawiać I im więcej będziemy się zastanawiać, tym bardziej będziemy rozumieli Jak wielką łaską Bóg nas obdarzył Dziękuję Powstańmy, kochani, do modlitwy Kochany Ojcze, dziękujemy za życie w Jezusie Chrystusie Za prawdę Twojego słowa, które nie owija w bawełnę Dramatu naszego życia tutaj na tej Ziemi, w świecie skażonym przez grzech, na Ziemi, która oczekuje objawienia się Synów Bożych, oczekuje odnowy, oczekuje tego wielkiego dnia, w którym Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną i zaistnieje nowa Ziemia i nowe niebo, które nie przeminą, pełne sprawiedliwości pełne pokoju, pełne wiecznej szczęśliwości. Twoje słowo mówi nam, że jesteśmy pielgrzymami w obcym kraju, na terytorium wroga. Bogiem tego świata jest diabeł i cały świat tkwi w złem i wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego. Ale mamy obietnicę, że z nich wszystkich znajdziemy ratunek, że Ty z nich wszystkich nas wyrwiesz, z jednych natychmiast nas wyrywasz w niektórych doświadczamy cudów, kiedy modlimy się i cudownie odpowiadasz, natychmiast czy niemal natychmiast. W innych musimy uczyć się w cierpliwości oczekiwać na ten dzień. I nasza dusza się trapi i nasze oczy zalewają się łzami i nachodzą nas wątpliwości i nie rozumiemy, dlaczego to się wydłuża. Ale wiemy, że przyjdzie dzień, Panie, kiedy wszystkie troski przeminą. Wiemy, że nadchodzi dzień, kiedy otrzesz wszelką łzę. Wiemy, że i w tych doświadczeniach tutaj na ziemi, w cierpieniach, w zmaganiach, we wszystkim współdziałasz ku dobremu z tymi, którzy Cię miłują. I dlatego możemy się radować. Nie w samym cierpieniu, nie w grzechu, nie w upadku, nie w tych złych rzeczach, ale w Tobie. Możemy radować się w Tobie, Panie, który w pośród tego wszystkiego działasz, który wykorzystujesz, nawet te złe rzeczy, nawet te bolesne rzeczy, aby nam otwierać oczy, aby nam objawiać siebie, aby nas przemieniać, aby nas czynić bardziej podobnymi do Twego Syna. I za to Ci dziękujemy i za to Cię wielbimy, Boże, że jeśli ufamy Tobie, jeśli lgniemy do Ciebie, nasze łzy nie są zmarnowane, nasze westchnienia, nasze cierpienia mają głęboki sens, chociaż czasami go nie widzimy i nie rozumiemy. I wołamy, byś pomógł nam wytrwać. Wołamy, byś zachował nas od wycofania się z drogi wiary. Byś zachował nas od utracenia wiary. Byś zachował nas, Panie, od poddania się lękom, niepewności temu wszystkiemu, czym atakowani jesteśmy przez wroga. Panie, dziękujemy, że Ty zwyciężyłeś świat. Ty sam, jako mąż boleści, doświadczony we wszystkim, tak jak my, z wyjątkiem grzechu, dałeś nam przykład, wołając za dni swego życia z wielkim wołaniem i ze łzami, do tego, który miał moc Cię uratować i z powodu swej bogobojności zostałeś wysłuchany. Chcemy się uczyć od Ciebie, Panie, modlić, ufać, i znajdywać pociechę w Twym Słowie, w społeczności, braci, sióstr. Prosimy, prowadź nas wszystkich na drodze naszego życia. Prosimy o Darka, jego żonę, ich córkę, Julię, aby to doświadczenie, przez które przechodzą, było Twoim dziełem w ich życiu, w którym Ty będziesz uwielbiony. Prosimy, Panie, o jej zbawienie. Prosimy o Twoją łaskę i wytrwałość i cierpliwość dla rodziców i dla innych, którzy Współuczestniczą w tym doświadczeniu Tak jak ten psalm mówi Ufamy Panie, że jeszcze będziemy Cię sławić I będziemy opowiadać, jak wielkie rzeczy uczyniłeś Boże Amen